Minęła 14.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marze na Godon. Świąteczne wyjazdy i wzmożony ruch na drogach zebrały śmiertelne żniwo, wynika z policyjnych statystyk. W ukraińskim Nikopolu rosyjskie drony zabiły pięć osób, ataki były także na Sumy, Kijów i Charków. Polacy chodzą dziś ze święconką, nie tylko w kraju. Na początek policyjne podsumowanie świątecznych wyjazdów. Wczoraj, w Wielki Piątek, doszło do 68 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób, a ponad 90 osób zostało rannych. Policja zatrzymała ponad 270 nietrzeźwych kierowców. Przez całe święta funkcjonariusze będą sprawdzać zarówno trzeźwość kierowców, jak i stan techniczny pojazdów. Zawsze w przypadku jakiegoś drobniejszego wykroczenia można liczyć się z upomnieniem, natomiast w tych najważniejszych kategoriach skutkujących zdarzeniami drogowymi na pewno tej taryfy ulgowej nie będzie. Powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Michał Makowski, Polskie Radio.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 Rosyjskie drony uderzały głównie w bloki mieszkalne. Według Radia Swoboda w ciągu ostatniej doby, łącznie w wyniku rosyjskich ataków, zginęły 23 osoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W całej Polsce w kościołach trwa święcenie pokarmów. Na Kujawach na przykład stoły uginają się od koszyczków ze święconką. A co w nich jest? Jajko, kiełbasa, szynka, baranek, kurczaczek, sól, pieprz, zajączek. Ale nie tylko w Polsce trwa święcenie pokarmów. We Francji obrzęd ten przyciąga co roku tłumy ludzi. W kościele Trójcy Świętej w Lyonie, jednej z największych polskich parafii we Francji, koszyki ze święconką przynoszą także Francuzi. Do kościoła w Lyonie przyjeżdżają dziś osoby z całej aglomeracji, tłumaczy ksiądz Michał Glin. Przychodzi bardzo dużo ludzi i co ważne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 Polacy z Wierszyny na Syberii też święcą pokarmy. Doktor Ewelina z która urodziła się w Wierszynie, a od kilku lat mieszka w Polsce, podkreśla, że choć rosyjska Polonia zachowuje tradycję przodków, to jednak widać różnicę między tym, jak obchodzona jest Wielkanoc na Syberii i w Polsce. Co ja zauważyłam, odkąd mieszkam tutaj w Polsce, jednak tutaj przygotowanie do świąt jest inne. W sklepach jest wiele więcej do kupienia na święta. No, na przykład tutaj pierniki w formie zajączków, czy baran, czy baranki w postaci babek, i do dekoracji różne wianki, jajka, zieleń itd. W Polsce rzeczywiście święta obchodzi się bardziej kolorowo niż wierszynie. Wierszy należy w Owodzie Irkuckim na Syberii. Polacy kultywują tam nasze tradycje i uczą dzieci języka polskiego. To są aktualności jedynki. W hotelach i pensjonatach nad morzem niemal komplet rezerwacji. Branża turystyczna w Świnoujściu liczy na dobry przedsmak sezonu. Wiele osób spędzi Wielkanoc na wyjeździe, bo zamiast sprzątać i gotować, chcą odpocząć. Jakie święto wyjazdowe panie polecają? Oczywiście, każdemu. Zamknąć dom i wyjechać. Ale dalej robimy co trzeba. Czyli idziemy do kościoła z koszyczkiem, wspólne śniadanie, wspólne obiady. Wszystko z przyjemnością i z zabawą będziemy robić. Nic na siłę. Takie święta wyjazdowe to są trochę inne niż zwykle, prawda? Oczywiście. Nic nie trzeba, odpoczywać, Pracować. właśnie, franie, wrać, sprzątać. Jedzenie szykować. Tak, gotować. Nie trzeba, nie, tylko odpoczywać. Korzystać z pięknego dnia. Z turystami w Świnoujściu rozmawiała reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Dziś przelot na opady deszczu możliwe w prawie całym kraju. Na termometrach teraz od 7 stopni na Pomorzu, 13-14 w centrum, do 16 w Beskidzie Sądeckim. Ciśnienie w Warszawie, 1000 hektopaskali. Jedynka Polskie Radio Reklama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 Jedynka. Proszę Państwa, z wielką radością spotykamy się z Państwem w tę szczególną sobotę, Agata Pasent i Rafał Sławoń, żeby wspólnie zanurkować w przeszłość i posłuchać, jak o świętach wielkanocnych i o wiośnie opowiadano w radiów zamierzchłych i trochę mniej zamierzchłych czasach. Krótko mówiąc, zajrzymy dziś do niewyczerpanych zasobów radiowych archiwów. Tam są najwspanialsze zajączki. Radiowe zajączki. Wiosna za pasem i święta za pasem. Można dzielić się jajkiem, można dzielić się i Jerzym Ludwikiem Kernem. Oczywiście ze świętami najbardziej się wiąże w Polsce jedzonko, prawda? Bo to wszyscy wtedy zaczynamy straszliwie jeść. Jemy w domu, jemy w gościach, jemy przy każdej okazji. Ja sobie kiedyś też pozwoliłem napisać taki wiersz o tym jedzeniu świątecznym. Widzę wyraźnie jak werny chora. oto znów tycia nadchodzi pora. Przeciętny Polak w owe dwa dnie nic tylko je i je. Potem go duszność męczy i kolka, razem z nim jęczy przeciętna Polka. Lecz nim tak jęczeć zaczną po społu, siadają sobie ślicznie do stołu, inaugurując smakowy raj, konsumowaniem świątecznych jaj. 200 kalorii. Potem szyneczka 450 kalorii, schabik 440 kalorii, wędzonka 490 kalorii, biała kiełbasa 310 kalorii, tatar 300 kalorii, golonka 630 kalorii, a gdy obrzydną im już zakąski, zaraz dostają kawałek gąski. 325 kalorii. Frytki 250 kalorii, czerwonej ciut-ciut kapusty 25 kalorii i barszcz na szynce, pieprzny i tłusty 180 kalorii. Do tego chlebek 210 kalorii, masło 300 kalorii i sól 15 kalorii, a w międzyczasie gul 180 kalorii, gul 180 kalorii, gul 180 kalorii, gul 180 kalorii. Gul 180 kalorii. Wreszcie makowiec, 160 kalorii, placek, 200 kalorii, mazurek, 260 kalorii, sernik, 170 kalorii, rolada, 170 kalorii, kilka ptifurek, 230 kalorii, dwie czarne kawy, gorzkie, 0 kalorii, kompotułyk, 50 kalorii, do tego znowu cyk, 180 kalorii, cyk, 180 kalorii, cyk. 180 kalorii, cyk. 180 kalorii, cyk. 180 kalorii. Razem 6805 kalorii. Trzy razy dziennie tak przez dwa dni i nikt nie pozna nas. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Mam nadzieję, że Państwo poznają się po świętach, że poznają nas po świętach. Proszę Państwa, oto kolejny materiał z przeszłości. Trochę się poumartwiamy teraz. Ale pomyśl sobie, Rafał, że kiedyś po Eci liczyli nam te kalorie, a teraz mamy do tego teraz różne aplikacje, nie? Liczymy tak. tak, liczymy sami. No ale teraz dla wyrównania trochę się poumartwiajmy. Bo właściwie to te umartwienia, o jakich chcę tu mówić, zaczynały się jeszcze przed Wielkim Postem. Te przygotowania, te zakupy. Ho, ho. Może ktoś pomyśleć, że się wtedy przed z górą 60 laty po sprawunki do sklepików latało? E, do ogonka? Mowa. Baby, babki, gosposie, domokrążcy, żydówki, handlarki, wszystko to do domu przynosiły. Cała kuchnia i sionka wyglądali jak jeden niechlujny stragan. Jazgot, szwargot, targi? Bo mama to nie wiadomo czemu się targowała do upadłego. No ja przypuszczam, że tak z zamiłowania. I doprowadzała te swoje babki do stanu frustracji. Ja tak dzisiaj myślę, że to była jedna z form wyżycia się mojej pełnej werwy mamy. Jaja, curry, indyki, mięsiwo, śmietana, mak, masło, śledzie, owoce, wszystko rzeką płynęło do domu. Tylko kawę, herbatę i cukier kupowała się w sklepie. A cukier to w głowie, to znaczy w takich wysokich stożkach owiniętych w papier. Do rąbania tego cukru na małe kawałeczki służyła taka specjalna, maleńka siekierka ze srebrną rączką. Kiedyś piżarnia pękala w szwach. No to coś znowu ktoś szurrał po schodach buciorami i w kuchni. A była jedna taka namolna stara handlarka, która odprawiona przez Wiktę z kuchennych schodów, czym prędzej dzwoniła do frontu jeszcze na schodach głośno wolała – paniuszy język! Przy czym jedną ręką poprawiała przekrzywioną na głowie perukę, a w drugiej trzymała wielki łozur i ładowała się z nim na schody. Na początku postu, sześć tygodni przed Wielkanocą, mama marnowała szynkę. Bo w owych czasach, jako żywo, nikt szanujący się szynki w sklepie nie kupował. Ta szynka, wonna i soczysta, jeszcze mi się dzisiaj w nocy nieraz śni. No tak, przygotowania do świąt też mogą być pewną formą umartwiania. Ciekawe, czy Agacie śni się szynka po nocach. Wiem, że gdyby Rafałowi przyśniła się szynka, to on jako wegetarianin uznałby to za koszmar. Uznałby to za złą wróżbę. Tak, ale naprawdę w tych pokoleniach naszych babci i prababci, to zakupy świąteczne były no, ogromnym, ogromnym wysiłkiem. Natomiast dzisiaj to wystarczy czasem tylko wyjście w klapkach. Do paczkomatu. Albo wystarczy to załatwić w internecie. No ale dobrze, zostańmy w tych uroczych, zamieszłych czasach, kiedy jeszcze o internecie nawet nie myślano i posłuchajmy no, naszego mistrza, Melchiora Wańkowicza, którego zawsze przywołujemy przy okazji kolejnych świąt. Wielkanoc, o mój Boże, ileś tych Wielkanocy już minęło, ale ja myślę, że każdy z moich słuchaczy najchętniej myśli o Wielkanocy swego dzieciństwa. Im dali wstecz, tym ta Wielkanoc wygląda soczystsza, jaśniejsza, pełna wrażeń dziecinnych. Tu już wiosna idzie, tu już przebić śniegi, przelaszki, pierwiastki wychodzą, dzieciaki są wypuszczane na świeże powietrze, następuje podniecenie, a w tylnych częściach domu wielka praca, bo robi się mazurki, baby, sękacze, no, dzieci są dopuszczane do tego, ale jeżeli tylko który migdał włoży do buzi, to zaraz się co do niego uważaj, bo to liczone. No więc wtedy liczone to jest święta rzecz. Robi się te różne rzeczy. No, czasem robi się katastrofa. Ja na przykład pamiętam taki senkać z dwustu jaj, proszę Państwa. I postawiono na fortepianie na noc. I szczury zjadły, objadły te wszystkie kolce. No, sama Wielkanoc była bardzo uroczysta. No, to było święto. Co tu taić, kochani radacy? Straszliwe obżarstwo było. Były rytualne potrawy pewne, więc na przykład na pierwszym miejscu na stole stała głowizna, wielka wieprzowa głowa. Nikt tego paskusta nie jadł, ale gospodyni musiała zawsze stradycyjnie, nie wiem z jakich to, kawałek pucha tam za uchem mu wycinala i kawalek tej głowizny jadła. No a potem rzeżucha, e, arki całe z rzeżuchy, altanki stawione, gdzie baranki stały, no a te Mazurki, te dziady, te przekladańce, te prześcieradła, te cygany, te różne stosy, mięsiwa, to było straszliwe używanie. No, ale potem z pełnymi brzuszkami ganialiśmy z jajkami święconymi na wieś do kolegów. Spodzianie, zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem Przyszły te cieplejsze dni Zdjąłem z niej zmoknięte palce Posadziłem vis a Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie lekko płyną wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Lato, lato.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 Lato, ejże ty. biosa, na wiosna, wiosna ejże ty. Lato, lato. Lato, ejże ty. Biost na wiosna, wiosna ejże ty. Śmiech, piesię jak to tak, Biost na wiosna, wiosna jak to tak, Śmiech, śmiech, śmiech, jak to tak, Biost na wiosna, jak to tak Wiosna, wiosna, a Wiosna, wiosna, wiosna, Wiosna, wiosna, wiosna, ty? Wiosna, wiosna, Wiosna, ty? Polskie Radio. Jedynka. Agata Pasent Rafał sławoń, Przypomnę, że dzisiaj wspólnie z Państwem z okazji świąt Zaglądamy do radiowych archiwów Żeby trochę powspominać Dawne, dobre czasy I pamiętają Państwo Był kiedyś taki magazyn bardzo popularny 7 dni w kraju i na świecie Oczywiście, ja pamiętam, słuchałam go Proszę bardzo, to będziesz miała okazję Posłuchać jeszcze świątecznego wydania Świąteczna wizyta zapraszamy się na nią na prawach stałych gości. Wszak spotykamy się co niedziela od lat z państwem, aby przypomnieć sobie, co wydarzyło się w ciągu minionych siedmiu dni. Więc i dziś chcemy spędzić razem z Wami tradycyjne 20 minut, omawiając wydarzenia w kraju i na świecie, a zaczniemy nasze spotkanie od dźwięków tak bardzo kojarzących się, szczególnie na wsi, z wiosną i wielkanocnymi świętami. bo przedświąteczny, no a poza tym również Praca normalna w gospodarstwie, normalna praca w obejściu. pan, to jak to kobiece roboty, to stale, to pranie, to sprzątanie. Tobie troszeczkę coś upiec, to dzieci przygotować na święta. No i ostatecznie i te jajka umalować, bo dużo gości przyjedzie i wnuków. Co trzeba im też jakiś prezencik dać. A w samym gospodarstwie? Kurczaczki mam dosadnie i kaczki już też mam. I trzeba jednak te podwórko Nie. troszkę sprzątnąć i też te porządki wiosenne, ogródek także... Zagrabić. Nie wszyscy spędzają święta w domowych pieleszach. Panie kierowniku, kiedy pierwsi goście przyjadą tutaj? Mamy w czasy świąteczne gości będzie ponad 400 osób z całej Polski. Rodziny, przeważnie rodziny i to nas wieloosobowe. No i mamy trzy dni po świętach przerwy. I lecimy już non-stop, normalne, w czasie 14 dni. Malujemy, odnawiamy wszystko, odkrywamy różne. A żeby, prawda, doprowadzić ten park już do powitania gości. Bardzo szybko budzi się wiosna u nas. Z przytupem zakończyliśmy to, prawda? Z przytupem, a teraz y, trochę y, humoru. Nareszcie, Rafał. Nareszcie, klasyk Agata. List. Jacek Fedorowczyk. Zabraliśmy się tutaj, aby omówić we w najodpowiedniejszym momencie przygotowania siwiąteczne, Ze zmniejsza zaznaczyłem, że we w najodpowiedniejszym momencie, bo ktoś mógłby mnie zarzucić, że ja się za późno, za to zabrałem? Nie, nie, nikt nie zarzuca. Nie, jest nie. jeszcze kupa czasu. żeby się przygotować, spokojnie. jeszcze to powiedzieliście ironicznie. Nie, skąd? Dlaczego? Może ja od razu będę notował, jakie materiały należy zgromadzić, więc płótno, dykta, za to. A, zakundem, jeszcze... zakundem, zakundem. Y Właśnie, ja bym chciał przedstawić kolegom moją propozycję, Abyśmy nie gromadziliśmy tym razem na razie żadnych materniałów... Jestem zaskoczony. A ja nie, ja się spodziewałem i bardzo mi się to podoba zresztą. Wytłumaczę wam po wkrótce przesanki oszczędnościowe, które mnie się kierowałem, tylko... Ko, e, słuchajcie, czemu usiedliśmy tutaj na korytarzyku za we w pokoju redakcyjnym? Tam no, jest niespodzianka. Dla mnie tak, jakaś... jest dla pana radaktora. Posiadam się ze zdumienia i satysfakcji. Czy nie moglibyśmy narwpiew się po spodziewać? Znaczy, wędź tam do pokoju, a potem omówić przesanki? Nie, ta jest niemożliwa. Ze z jakiego powodu? Niespodzianka jest na napaźnia, a żaba pan redaktor szybciej gadał. Zoom, nie no więc przesanką zasadniczą była chęć oszczędnościowa, bo we wzaistniają cytacje, oszczędność jest nakazem chwili I to jest wszystko, odkluczcie kolego Koźmy, nie drzwi. To był Jacek Fedorowicz. A my pędzimy dalej proszę Państwa i ważna kwestia, na pewno często zastanawiali się Państwo, co to właściwie znaczy życzyć komuś wesołych świąt i dobra wiadomość jest taka, że w radiowych archiwach znaleźliśmy chyba odpowiedź na to pytanie. Wesołych świąt to znaczy, że wiosna, że kwiaty, że dużo radości, że dzieciaki biegną, żeby się wychasać, że zieleń, radość. Jak się spotykam z rodziną i tam jest dobrze, tam jest przyjemnie, to jest radość, bo to są najbliżsi, a na najbliższych się liczy. Bo Jak ktoś haruje cały tydzień, no to, to są okazje, że w tym dniach, w tych dniach właśnie ta radość się też udziela i, i w całej rodzinie. To jest takie oparcie, że każdy kogoś chce mieć. Święta dla nas to wielka uroczystość, dlatego że obchodzimy zmartwychwstanie pańskie. Dlatego się cieszymy. Przygotowujemy się do tego, żebyśmy godnie mogli spożywać to jajko święcone w gronie rodziny. Dlatego się cieszymy. Dzielimy się jajkiem. Bo jajko, jak pan wiadomo, to jest początek życia. Przychodzą dzieci, wnuczki, prawnuczki, składamy mnie życzenia, ja im. No i obchodzimy to uroczyście. Wesołe z powodu wiosny nawet, to są wesołe. A poza tym nie upada tradycja. A jak, jak się chodzi o polewny poniedziałek, to rano wstają, biorą butelkę wody i polewają się albo wodą kolońską, albo z wiadra. I teraz zimno jest tak się bardzo nie leje, lata cieplejsze, to i po, po klatce schodowej ganiali się i wodę się polewali. To był śmigus nie poniedziałek. Jeżeli ktoś chce sobie przyjemnić, to tak kulturalniej, to w ten sposób. A bardziej kilkanaście lat, może 20 lat temu, to jeszcze było takie nie bardzo przyjemne. To, ten śmigus, jeżeli chodzi o ten śmigus. Lany poniedziałek dawniej się obchodziło inaczej, a teraz, no cieszą się dzieci, kiedyś to się lali bardzo, a teraz, no to już mniej tak. Nieraz to tak było, że całymi kubłami się oblewali, to już takie lany poniedziałek. A teraz to tak, zanika to. To jest od nowa ducha, życzliwość, przebaczenie sobie wzajemne, bo nikt nie jest świętym. A te rzeczy, takie zwyczaje jak śmigł z dymu, później te, to jedzenie, to ja, ja osobiście stawiam na drugim planie. Wesołych świąt to znaczy, żeby się radować. A poza tym, proszę pana, no, Okres weset, prawda? Okres powiedzmy zabaw tanecznych, bo to już się post skończył 40-dniowy, więc mi się tańczą, bawią się. To już jest jakiś nowy okres. Baby Szczęście zakochani. Popatrz, O, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia. Biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, O, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie. Może nam zawrócić poietek. Na Nie widziałeś tego jeszcze Popatrz O, popatrz Ulicami Niosą szczęście zakochani Popatrz O, popatrz Wiatr porywa Ich spojrzenia Biednie światłem w długę cienia Popatrz O, popatrz z Zawiąże dłonie, może nam zawróci powie też. O dzień, wspomnienie lata. Lata. Dzień, wspomnienie lata. Dzień, dzień, dzień, wspomnienie lata. Dzień, dzień, dzień. Polskie Radio. Jedynka. Proszę Państwa, dalej nurkujemy w radiowych archiwach, no a jak święta Wielkiej Nocy, to oczywiście nie możemy zapominać o jajkach. No tak, ale ja nie sądzę, Rafał, że ty się będziesz ze mną dzielił. Ty chyba nie lubisz się dzielić. Ja bardzo lubię się dzielić, tym bardziej, że poznałem legendę o dzieleniu się jajkiem, która bardzo do mnie przemówiła. Witam Państwa serdecznie, Wacław Przybylski. Zapraszam na wielkanocny kwadrans z uśmiechem, tym razem pod hasłem Dzielimy się jajkiem. Proszę Państwa, tak jak święta Bożego Narodzenia przebiegają pod znakiem choinki, tak symbolem Wielkanocy jest bez wątpienia jajko. Dzielimy się nim przy wielkanocnym stole, pisanki ozdabiają nie tylko stoły, ale i karty z życzeniami, a dzieci, te które jeszcze wierzą w bociany oczywiście, dają sobie wmówić, że zajączek przynosi im wielkanocne jajka z czekolady. Skąd wziął się zwyczaj dzielenia się jajkiem przy wielkanocnym stole? Przeprowadziłem wnikliwe badania i mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że sięga on średniowiecza i jest wynikiem rycerskiego turnieju. Ogłosić książę kazał zwierzy, roztrąbić aż na cały kraj, niezwykły turniej dla rycerzy. Kto zje najwięcej twardych jaj. Więc w kuchni straże z Halabardą Już strzegą pilnie jaj na twardo. Na zamek śpieszy moc rycerzy, Bo już turnieju nadszedł czas, A każdy pragnie siły zmierzyć. Rycerski więc rozluźnia pas. Dostarczą nowych pieśni bardom, Gdy zaczną jaja jeść na twardo. Wtem jeden z nich, zakuty w stali, Tak rzekł. Książęca, wasza cześć! Nie rzecz rycerska siebie chwalić, lecz ja potrafię wszystkie zjeść. Omaszczę tylko jemu sztardą i zjem trzy kopy jaj na twardo. Na oczach dworu księcia księżnej, na ślicznych oczach dworskich dam, poczynał sobie rycerz mężnie, bo do turnieju stanął sam. Popatrzył tylko wokół hardo i zaczął jaja jeść na twardo. Już rycerz trzecią kopę zjada, Już przed ostatnie jajko zjadł. Wtem twarz jak jajko mu pobladła I jak podciętym mieczem padł. Konając bronił się przed wzgardą. A ja nie znoszę jaj na twardo. Posmutniał książę na obliczu. Do ręki wziął ostatnie z jaj I weselszego, Jajka, życząc, obdzielił jajkiem cały kraj. Stąd zwyczaj ten się przyjął bardzo. Więc jajkiem dzielmy się na twardo. To był oczywiście niezapomniany Cezary Julski. Tak, ale warto chyba rozpoznać te jajka. To nie mówię o tak, głosie tych jajek. Tak, bo jajko jajku nierówne mamy i od tego specjalistę. W moim wielotomowym dziele pod tytułem Wszystko o jajku, które Państwu serdecznie polecam, podaję wiele rewelacyjnych informacji, jak na przykład, że jajka dzielimy na wapniaki, chłodnicze, świeże i pisanki. Większość jest niejadalna. Wapniaki i te schłodni mają nieznaną przeszłość, sięgającą często czasów tak odległych, że żadna szanująca się kura już by się do nich nie przyznała. Jaja świeże jest to określenie z przymrużeniem oka. Z nich sporządzamy między innymi jajka na twardo, no a z tych dopiero pisanki. Wiadomo, że jajko bywa mądrzejsze od kury, ale czy ważniejsza jest pisanka od zwykłego jajka na twardo? Oto jest pytanie. No po tym wykładzie to ja już nie mam żadnych pytań, chyba że jedna do Agaty. Może jak ty robisz pisanki? No, ja bardzo lubię jaja w koszulkach. Ja sobie rysuję Piłkarski. tak koszulki na tych skrupkach, bo to niewiele więcej potrafię narysować. A proszę państwa, posłuchajmy prawdziwego fachowca. No, my z ojcem mieliśmy też coś do roboty, pisanki. Ale nie tak, jak dziś się robi, że się wkłada jajka do farby i każda jest innego koloru, czerwona, zielona. Nie, nie. Robiło się je mniej więcej tak, jak akwaforty czy fluoroforty. Naprawdę, proszę się, nie śmiać. Jajko wkładało się w roztopiony wosk i kiedy zastygło, to na tej powierzchni woskowej wydrapywało się igłą i rylcem wzory. A potem kładło się jajko do letniego wywaru z lusek cebuli. Po umyciu na śnieżnej bieli jajka widniał brązowy wzór. Można było też robić odwrotnie, to wtedy wzór był biały, a jajko brunatne. No teraz już jest chyba wszystko jasne. Prawda, Agato? Już będziesz wiedziała, jak przygotować ja myślę, pisanki, że nasi poprawnie pisanki. To już mają gotowe, przepiękne pisanki. No nie wiem, jeszcze jest czas. W razie co, proszę państwa? A gdyby państwo potrzebowali jeszcze jakiejś inspiracji, to posłuchajmy następnego materiału jajecznego. Świąteczne nastroje. Pod gajem Podgajem pod gajem zielonym, ta moja Jasiorze, tam, o Jasiorze, konikiem czerwonym. Przyjemniej czas pływa przy tej bądź co bądź żmudnej pracy, hmm. gdy się śpiewa, prawda? No właśnie. U ludowej pisankarki Anieli Wdowiak na ziemi zamojskiej ze wsi Susiec. Tutaj przed panią widzę czyste jaja, a z prawej strony różnokolorowe pisanki. To już na Wielkanoc 1982 tak, w lesie zbiera się zielnicę, wychodzi żółty kolor, a ten bręzowy kolor to jest cybuli. Nie będziemy oczywiście mówić o całej technice wydrapywania, malowania, ale o tych wiatraczkach, pawich piórkach możemy powiedzieć, o tych wzorach. To pani rodzime są pomysły. To już ja sobie to zaczęłam tak malować sama z siebie. Jeszcze od młodości. Wpierw Dla siebie malowałam, dla rodziny. Czy A rok rocznie jest... takie same wzorki, czy coś tam nowego no przybyło? Zawsze tam coś wymyślę. W tym roku ile pani przygotowała pisanek? Chyba z 500. Ale jajka droższe. No droższe jajka, no to i droższe pisanki. Wszystkie usługi poszły w górę. Nie zakocham się tej wiosny, już wyniki, Choćby śpiewem się zaniosły słowiki, Choćby zapachniały wszystkie jaśminy, Choćby zaplakali wszystkie dziewczyny. Okay. Dziewczyny. Dziewczyny. Okay. Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przeku. No i chyba słusznie bo śnie w tym wieku trzeba umieć się wycofać z arenki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki. Do drzemki, do drzemki, do drzemki. Do drzemki. Nie uwiklam się z tą wiosną w ten wątek. Górę w tobie wziął po prostu rozsądek. Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię. Nie spełnisz? Nie spełnię, nie, spełnię, nie, spełnię. nie spełnię. Nie, nie, pójdę ja tej wiośnie na rękę Serce w żadną mi nie wrośnie panienkę Za to darzę Cię estymą nareszcie Zakochalem ja się zimą już wcześniej. A, już wcześniej Już wcześniej? Już wcześniej, już wcześniej już wcześniej. No Polskie Radio. Jedynka. Niech powie ktoś, komu się zdarzy. Potkać wiosną me spojrzenie Co ja mam w twarzy? No, co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, na cierpienie Lecz przy księżyca bladym sierpie W kwietniowe i majowe Nie sam przecież cierpię Nie sam przecież cierpię Zatem, a zatem śniebajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie na nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża. W rozłąkach, gdy wiosną, w rybniarzych marzeń po łąkach, po brzonka, po dziewczyny. Wy nas wiosną, oj, lubcie dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny. Wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo, muzyczne, a ja będę przeżywał. Przez gąszcze, gdy wiosną Dojrzewają tuje i w chrzcinach W miągrząszcze, w miągrząszcze Niech prośba moja Was dziewczyny nie dziwi gdy wiosną strasznie się robimy wrażliwi Popatrzcie, kwitnie już Maciejka I czosnek dziewczyny bo na nas dobre Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny Bądźcie las nas dobre, na wiosnę Agata Pasent i Rafał Sławoń. Proszę Państwa, przypomnę tylko krótko, że dzisiaj busujemy w radiowych archiwach. Przygotowujemy się do świąt. Jeszcze trochę czasu zostało. Ja myślę, że teraz podniesiemy troszeczkę poziom cholesterolu naszym słuchaczom. No, konkretnie będzie podnosiła poziom y, pani Maria Iwaszkiewicz, która opowie o gotowaniu. Miło mi powitać Państwa po raz drugi w tym świąteczno-dynkusowym parnasiku. I od razu częstuje następną babką, którą jest Maria Iwaszkiewicz. Proszę Pani, o ile wiem, Pani zajmuje się właśnie literaturą kuchenną. I ja bym prosił, żeby Pani była łaskawa nam powiedzieć, no skąd u Pani to zamiłowanie? To jest zamiłowanie rodzinne. W naszej rodzinie była tradycja dobrej kuchni. Mój ojciec jest wielkim smakoszem i mój ojciec pochodzi z Ukrainy, tam się urodził. I ciotka, najstarsza siostra ojca do dziś dnia mówi, że u nas, u was w królestwie zupełnie inaczej jadali. I ja staram się powracać do tradycji kuchni kresowej. Można powiedzieć, że wchodzę do literatury przez kuchenne schody. Ciekawy jestem, co ojciec sądzi o pani wyrobach. Ojciec bardzo lubi moje gotowanie, a samo to, że ja piszę o kuchni, bardzo go bawi. Prosiłbym o jakiś Dobry przepis na babkę wielkanocną. Więc widzi Pan, jak dobrze się złożyło. Ja właśnie dostałam od ojca niedawno książkę kucharską. Właściwie to nie jest książka kucharska, to jest zbiór przepisów pisanych jeszcze ręką mojej babki w takiej starej, oprawnej książce. I tutaj mogę przytoczyć jeden przepis na baby sakramentki i dodatek jest od Stryjenki. Wziąć kwartę żółtków i trzyć dobrze w makutrze. Dodać... Co, to, co to jest makutra? Makutra to jest gliniana, duża taka miska. Dodać filiżankę drożdży, trzy filiżanki mąki, filiżankę masła, filiżankę cukru, filiżankę migdałów tłuczonych. Razem bić w makutrze godzinę nie przestając. Wlać w formę, niech wschodzi godzinę na piecu. Gdy już będzie trzy części formy sadzać w piec gorący, wykropiwszy czeluści zimną wodą. I godzinę w piecu niech będzie. Oczywiście jeszcze była najważniejszy moment, wyjmowa, to znaczy wyjmowanie bab z pieca. Tak jak ojciec to wspomina, baby się wyjmowało, kładło się na pierzyny i na poduszki i dziewczyny te baby huśtały, żeby one równomiernie stygły. Sława i chwała rodzinie Iwaszkiewiczów za to, że ich córka jest kontynuatorką właśnie kuchni polskiej. Wiesz, Rafał, to jest ważne. Twoje przepisy powinieneś zapisywać, tak, żeby potem twoja córka miała do, taki sztambuch, do którego może sobie zaglądać, a nie tylko z tego YouTube'a wszystko brać. No tak, ale my tutaj mieliśmy taką małą dyskusję, że ciekawe, czy Jarosław Iwaszkiewicz swoje pisanki opisywał prozą, czy, czy wierszem. Myślę, że to jakieś mikroopowiadanka musiały być. Może i tak. Nie wiem, czy są przepisy kulinarne wierszem pisane. Z... Liczę na ciebie. Jeżeli nie ma, to nadrobimy tę zaległość, a Państwu tymczasem proponujemy kolejny materiał o przepisach i o gotowaniu. A teraz malinki cytat z grubej Biblii. Weź dwie kopy jaj, kopatę 60 sztuk, odpowiednio wygrzanych, wybij żółtka do donicy, mąki przesianej przez przetak ile się wgniecie, mleka zletnionego, ile ciasto zabierze. Osobno zrób zaczyn drożdżowy, no i tak dalej, i tak dalej, a na końcu najciekawsze. Ciasto do rośnięcia w niecce, postaw na pierzynie i okryj puchówką. Gdy nałożysz we formy, nie ma nikt do kuchni wchodzić, aby drzwi nie otwierał, bo od przeciągu opadną, a odchodzenia się otrząsną. Do tego ceremoniału mama brała poduchy z mojego łóżeczka, bo dziecka to nieobrzydliwe. I w rezultacie i ja i cała moja pościel przez kilka nocy pachniała wanilią i skórką pomarańczową. Jak się robiło mazurki, ile przy tym było pracy, ile siekania, migdałów, przebierania rodzynków, ucierania, ubijania, lukrowania, no to jest cały poamat i tu mnie brak miejsca na to, żeby to opowiedzieć czasu, więc tylko powiem, że było ich sześć pomarańczowy, piaskowy, różany, migdałowy, czekoladowy i cygański. Mimo mojej wydajnej pomocy w zjadaniu tych wszystkich ingrediencji mazurkowych wychodziło ich jeszcze sześć dosyć wielkich. A mama przez cały ten okres, aż do Wielkiego Piątku, krzątała się koło kuchni od czwartej rano do późnego wieczora, umęczona z głucha na wszelkie echa normalnego bytowania. W kuchni się gotowało szynkę, ozory, Pekę to jest wołowinę peklowaną. Kiełbasecie, cielęcinę, piekło się na dziewanego prosiaka, indyka naprawdę nie żartuje. Robiło się na sobotni obiad, galaretki z ryb, ojej. Ojej, to wszystko przez te dwa ostatnie dni, żeby było gotowe na sobotę wieczorem na stół doświęconego. W te dni lepiej było się mamie pod rękę nie nawijać. Miała cię tą ha. A, widzisz? Czy ty potrafisz robić babki takie w kuchni, czy tylko takie na plaży? Tylko w piaskownicy nawet na blaży nie potrafię. A dlaczego pytasz? No bo myślę, że w archiwach Polskiego Radia możemy znaleźć jakieś ciekawe propozycje. Przepis na babkę? Tak. Posłuchajmy. Oczywiście na naszym stole, choć to już drugi dzień świąt, babków jak marówków. Oto Zofia Nazierowska. Pani Zosiu, mam do Pani prośbę. Niech Pani nam pokaże, jak Pani piecze swoje babki. O, nie, nie, nie pokaże. Ślepen spojrzy, nie wyrośnie i potem będzie zły rezultat. Ponieważ u Pani najpiękniejsze babki w Warszawie, tak można powiedzieć, się pieką, jakie Pani ostatnio te babki robiła. Więc jedna to była taka bardzo pulchna i apetyczna babka, yy, nazywa się Kalina Jędrusik, a druga to jest babka taka szczupła, jak pan widzi, ale też lekko zarumieniona. I to jest zdjęcie już, proszę pani, właściwie można powiedzieć bardzo roznegliżowane. Gdzież to się odbywało, to zdjęcie? No to jest babka wielkanocna, proszę pana. A proszę pani, niech pani powie ten swój sekret kuchenny, w jaki sposób pani te babki piecze. No mam dla nich dużo cierpliwości tkliwości i dbam o nich, żeby miały ciepło i miło i wtedy jakoś wychodzą. Które babki pani uważa za najtrudniejsze do pieczenia? Chyba te, które y, przychodzą z potwornym nastawieniem, że są niefotogeniczne, że są okropne, że mają za długi nos albo za małe oczy, muszą mieć trochę zaufania w siebie, ale wiemy, podczas fotografowania, tak one przynajmniej opowiadają, wytwarza się taka sytuacja, że zaczynają kobiety w to wierzyć, że to wszystko, co o czym myślały, że jest złe, to jest właśnie dobre i zaczynają się świetnie czuć i wtedy wychodzi ta dobra strona kobiety. Jeżeli robię serię zdjęć aktorcy, to trwa dwie, trzy godziny. Jeżeli robię jakąś bardzo młodą dziewczynę, to trwa odpowiednio krócej, ale przeciętnie dwie godziny trzeba dla każdej kobiety poświęcić. Niech pani nam da, nam mężczyznom, przepis na dobrą babkę. Przede wszystkim trzeba dozować ogień. My też. Pamiętaj, trzeba dozować ogień. My też Państwu będziemy dozowali ogień i na chwilę się rozstaniemy. Ale za chwilę wracamy. Agata Pasant. I Rafał Sławoń zapraszamy na drugą część wędrówki po radiowych archiwach już wkrótce. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze Paltorana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi. I spokojnie Zielono mi Bo dłonie masz Jak konwalje Noc pachnie nam Jak ten młody las Popielatej Pełen mgły A w ciszy Leśnej ty a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, gata woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję Ci. Najmilsza ma, za tę zieleń, zielono mi. Ty w nocy, we dnie mi się śniś i jesteś moją ciszą, w mieście zły.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 Podatnika. Solidarność Solidarność to łączenie sił i współpraca w celu osiągnięcia wspólnych celów. Postawa ta charakteryzuje się gotowością do rozumienia potrzeb, pomocy innym i wspierania ich w trudnych sytuacjach. Przykładem może być poświęcanie czasu, energii czy własnych dóbr na rzecz innych.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. A dobre informacje są z ekspresowej trójki. To odcinek węzeł Bolków do węzła Kamienna Góra Północ. Na 342 kilometrze to województwo dolnośląskie. Tutaj po godzinie 13.30 palił się samochód osobowy. Zablokowana była jezdnia w kierunku Legnicy i tak jak informują służby, tego utrudnienia już w tym miejscu nie ma. Natomiast także odwołana jest już sytuacja na A4. To odcinek Kraków-Tarnów w pobliżu miejscowości Targ na 447 kilometrze, gdzie miała miejsce kolizja trzech samochodów osobowych. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Od godziny 13 tutaj też już tych problemów być nie powinno. Natomiast cały czas jawi się na mapach autostrada e, Ekspresowa Piątka. To jest odcinek Śmigiel Południe w pobliżu miejscowości Targowisko w województwie wielkopolskim na 33 kilometrze, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Niestety jedna osoba osoba została ranna, więc na miejscu są też służby ratownicze. Jezdnia w kierunku Leszna jest zablokowana od godziny 13.15. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 16. A także na koniec jeszcze informacja. Droga Krajowa nr 16 Augustów-Ogrodniki należy tutaj zwolnić do 60 km na godzinę jeszcze do 30 czerwca tak naprawdę ze względu na remonty mostu, a także Droga Krajowa numer 60 5 to odcinek Biały Stok Mońki, gdzie należy zwolnić do 40 km na godzinę. 22 513 11 11 do numer do Polskiego Radia Kierowców.